Rozdział trzeci. Odkopywanie prawdy. Pisze Zieliński do prokuratora. Jan Zieliński wyjął kartkę w kratkę i długopisem zaczął pisać. Jestem w posiadaniu prawie całej tajemnicy oddziału Narodowych Sił Zbrojnych Bartka. Pragnę tajemnicę przekazać osobiście panu. Zrobił to, gdy chwilę wcześniej przeczytał w Trybunie Śląskiej ogłoszenie, gdzie była mowa o poszukiwaniu osób, które wiedzą coś o przestępstwach popełnionych przez byłych funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Było to dokładnie 27 listopada 1990 roku. Pod koniec listu autor stwierdził, że strasznej tajemnicy nie zamierza zabrać do grobu. Kontaktował się już z dziennikarzami, ale najwidoczniej nie wyczuli tematu. Mimo błędów stylistycznych i ortograficznych list zainteresował prokuratora Andrzeja Kuskę z Bielska-Białej. Trzynaście dni później przyjechał on do Chorzowa, do domu pomocy społecznej, w którym przebywał 65-letni wówczas Zieliński. Były funkcjonariusz B przeszedł amputację nogi, poruszał się na wózku inwalidzkim. Jego pierwsze przesłuchanie, później było jeszcze wiele innych, trwało 3 godziny i dwadzieścia minut. Efekt? Dziesięć stron maszynopisu ujawniających mroczną tajemnicę. Jan Fryderyk Zieliński urodził się 17 lutego 1925 roku w Mysłowicach. W czasie wojny pracował w kopalni, aż do jej wyzwolenia 27 stycznia 1945 roku. Właśnie tego dnia zdecydował się wstąpić w szeregi milicji obywatelskiej. Była to niedziela, w ogrodzie znalazłem dwa karabiny, pistolet, kilka granatów i ładownice z amunicją. Zaniosłem na milicję, opowiadał prokuratorowi. Komendantem MO był znajomy jego ojca, to on nałożył mu milicyjną opaskę na ramię. Zieliński został stróżem prawa. Od razu zaczął pracować jako funkcjonariusz. Jak wspominał po latach, pracy było sporo, bo ludzie kradli co się dało. Jesienią tego samego roku przeszedł do pracy w Urzędzie Bezpieczeństwa. Zgodził się na zmianę firmy, ponieważ obiecano mu przyjęcie do szkoły oficerskiej. Trafił do wydziału trzeciego, który zajmował się walką z bandytyzmem, czyli w istocie zwalczaniem antykomunistycznego podziemia zbrojnego. Jego naczelnikiem był podporucznik Leon Weintraub. Później Weintraub został naczelnikiem UB w Cieszynie. Gmach mieścił się naprzeciw liceum. Pociągnął za sobą Zielińskiego, dalej trudnili się walką z leśnymi bandami. Antoni Pająk, były funkcjonariusz Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku-Białej, uważa, że Zieliński był zaufanym człowiekiem Weintrauba. Był wyznaczony do specjalnych zadań, stwierdził Pająk. Podporucznik Weintraub był dobrego zdania o swoim pracowniku. W charakterystyce sporządzonej przy okazji jego nominacji na stopień podoficerski napisał że jest zdyscyplinowany, odważny i bojowy, bierze udział we wszystkich operacjach przeciwko reakcyjnym bandom. We wrześniu 1946 roku Leon Weintraub zabrał Zielińskiego na odprawę do Katowic. Organizowali ją szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego major Jurkowski i radziecki podpułkownik Dowkan. Zebrano tam 70 funkcjonariuszy UB z terenu województwa śląskiego. Były to same zaufane osoby, stwierdził Zieliński. Powiedziano nam, że jedziemy na specjalną akcję i z nikim w tej sprawie nie wolno nam rozmawiać. Zaraz po odprawie pojechaliśmy samochodami ciężarowymi w okolice Łambinowic. Zieliński zeznał, że ani on, ani inni funkcjonariusze nie wiedzieli, gdzie jadą. Przypuszczał, że cel podróży znali tylko Leon Weintraub i Czesław Gęborski. Weintraub rozkazał Zielińskiemu, by ten nie wychodził na powitanie partyzantów, tylko ukrył się w sadzie. Wcześniej chodził po górach, miał fikcyjne studenckie papiery wystawione na nazwisko Jan Bayer. W rzeczywistości zajmował się wtedy operacyjnym rozpracowywaniem Bartka. Była obawa, że partyzanci rozpoznają studenta. Na następnych stronach protokołu przesłuchania można przeczytać o tym, jak wódkę zaprawiono środkiem odurzającym, jak śpiącym partyzantom wrzucono granaty do pomieszczeń, jak przez wiele minut było słychać pojedyncze strzały i o tym, jak do masowego grobu wrzucono nieśmiertelniki. Dokładnie tyle, ile było ofiar. Szef Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Cieszynie w charakterystyce określił Zielińskiego jako osobę politycznie pewną, aczkolwiek mało wyrobioną. Wyróżniał się w tamtym czasie odwagą i sprytem operatywnym. Odznaczono go Krzyżem Walecznych. Jednak trzeba było nad nim ciągle pracować, by był człowiekiem, ponieważ poza służbą chętnie przebywał w nieodpowiednim towarzystwie, co wpływało ujemnie na jego stan moralny, jak i na zdrowie. W 1949 roku przeciwko Zielińskiemu toczyło się dochodzenie. Zarzucono mu to, że w ankiecie personalnej zataił fakt, iż krewni ze strony jego matki figurowali na folksliście, a jego brat był skazany na cztery lata więzienia za grabież. Udowodniono mu sprzedaż dwóch pistoletów, rzekomo otrzymanych od żołnierzy radzieckich, którzy z kolei wymienili je na zegarki. Tłumaczył też, że broń zdobył podczas akcji przeciwko bandzie Bartka. Czy jednym z pistoletów mógł być wis, zabrany Rysiowi na lotnisku pod Starym Grotkowem? Zieliński jako funkcjonariusz UB nie cieszył się dobrą opinią, gdyż poza pracą najczęściej przebywał w restauracji pod Basztą w Gliwicach, gdzie przesiadywał element przestępczy – szpekulanci i cinkciarze. To, o czym Zieliński tak chętnie opowiadał prokuratorom, miało, czego się stanowczo domagał, pozostać tajemnicą najściślej skrywaną przed jego współlokatorami z Chorzowskiego DPS. Gdy prokurator Wiesław Nawrocki spotkał się z Zielińskim w jego pokoju we wrześniu 1994 roku, musiał zapewnić odpowiednie warunki do rozmowy, dyskretnie wypraszając 99-letniego współlokatora. Gdy ten powrócił do pokoju, trzeba było zakończyć przesłuchanie, gdyż Zieliński zamknął się i nie chciał już niczego opowiedzieć. Bał się ostracyzmu, który mógł go dotknąć w domu pomocy społecznej, w którym spędził ostatnie lata swojego życia. Prokurator Nawrocki odniósł wrażenie, że z jednej strony Zieliński chce mówić prawdę o zdarzeniach, w których brał udział, a z drugiej strony pomniejsza swoją rolę, podkreślając, że był jedynie obserwatorem. W rzeczywistości był co najmniej pomocnikiem, w trakcie rozmowy był spięty i nieufny. Był już wówczas w kiepskiej kondycji psychofizycznej, za sobą miał problemy alkoholowe, przeszedł amputację nogi, poruszał się na wózku. Jan Zieliński pamiętał wiele szczegółów z września 1946 roku. Mimo upływu ponad 40 lat potrafił podać nazwisko funkcjonariusza, który fińskim nożem zasztyletował wartownika. Nazywał się Włodzio Ossowski. Nie potrafił jednak definitywnie stwierdzić, czy nieśmiertelniki wrzucane do grobów należały wcześniej do żołnierzy polskich, radzieckich czy niemieckich. A może nie chciał? On poczuł pismo nosem. Nie wykluczam, że sam brał udział w tych zbrodniach. Chciał się zgłosić jako pierwszy. Wiedział, kto z tamtej ekipy jeszcze żyje, a kto wyjechał do Izraela. Może chciał się postawić w lepszym świetle. Zastanawia się Jerzy Michalski, prokurator, który w opolskiej prokuraturze przez pewien czas prowadził śledztwo w sprawie zbrodni do której doszło pod Łambinowicami. Zieliński podał nazwiska kilku funkcjonariuszy, którzy brali udział w akcji. W momencie składania zeznań już nie żyli. Nie mogła im już stać się żadna krzywda. Jest jednak pewien wyjątek. Czesław Gęborski. Dlaczego, mówiąc potocznym językiem, Zieliński sypnął Gęborskiego? To był twardy facet. Nigdy do niczego się nie przyznawał i Zieliński o tym wiedział. Uważa... Wiesław Nawrocki. Jak wcześniej wspomniał Antoni Pająk, Zieliński z Gęborskim mogli stanowić duet, który wiele miał na swoim sumieniu. Zieliński mógł się orientować, że jak sprawa wyjdzie na jaw, to i on w niej wypłynie. By uprzedzić uderzenie, zdecydował się na zrobienie pierwszego kroku. Z drugiej strony miał jednak pewność, że Gęborski, nawet przyciskany do muru, niczego nie powie. Raczej wątpliwa jest hipoteza, że byłego funkcjonariusza mogło ruszyć sumienie. Może miał chwilę słabości, w której napisał list do bielskiej prokuratury. Później, gdy już przyszło otrzeźwienie, nie wypadało się wycofywać z tego, co wyjawił. Nie są znane inne bezpośrednie dowody, które pozwoliłyby zweryfikować to, co zeznał Zieliński. Powstaje pytanie, ile w jego słowach jest prawdy. Czy są jakieś przeinaczenia, może celowe, a może spowodowane upływem czasu i ułomnością ludzkiej pamięci? Mimo iż Zieliński podał lokalizację miejsc, w których mieszczą się groby partyzantów, nie udało się ich odnaleźć. Czy kilka egzekucji nie zostało w szwankującej już pamięci połączonych w jedną? Wątpliwości nic już jednak nie rozwieje. Jan Zieliński zmarł w 1996 roku. Miał 71 lat.